Witam w Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 63. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną jest. Doktor Juden, Dzień, dzień wieczór. Zwany też Piotkiem z PHO, to musimy też przypomnieć. Jak tam, Piotrze? Ważny. Tak. tak, jak tam, Piotrze, życie w Madrycie? No, generalnie całkiem dobre. Znaczy, tak bardziej na Xbox Live niż w Madrycie, rzekłbym. No właśnie. Ale całkiem, całkiem nie najgorzej mimo dużej, dużej ilości pracy, to tak średnio dwie godziny dziennie wieczorem przed zaśnięciem to przed Xboxem trzeba było przesiedzieć. Mhm. Nie powiem. A co z było z gier głównie? Głównie Guitar Hero 3, Legends of Rock. Głównie powrót do Mass Effecta, ale to o tym chyba nie będziemy rozmawiać specjalnie. No, no i co jeszcze? A, no i Resident Evil 5 oczywiście, tak, tak. I spostowanie, które już chyba żeśmy wykładali, ale trzeba będzie jeszcze powtórzyć raz, że no, że, no, ta gra nie jest tak świetna, jak nam się wydawało na początku. A czyli to będzie ciekawe sprostowanie, bo ja na przykład zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście na przykład to sterowanie jednak nie zaczyna być, może nie, e, ciężko powiedzieć, żeby to było jakieś, jakby to powiedzieć. Zaleta, prawda? Tej gry, ale jednak rzeczywiście, te, te, ten tempo tej gry jest tak dopasowany do tego sterowania, że w pewnym momencie przestaje się na to zwracać uwagę, chociaż nadal chciałoby się, żeby na przykład, chociaż można byłoby się minimalnie poruszać podczas tego, ale to zostawimy to może na, na później. Pierwsza rzecz to zacznijmy od tego, w co ostatnio graliśmy. Wiem, Piotrze, że jesteś takim gitarzystą amatorem, ktoś kto wie, jak posługiwać się YouTube i na przykład potrafiłby odnaleźć Twoje materiały. No, ja, ja, ja nie robię Dobrze, nie robił krypto rokam, ale grasz krypy. na gitarze. Tak, gry, grywasz na gitarze. No w każdym razie tak, jest, jest, to, jest to fakt. Teraz jakby troszkę mniej, z racji tego razu ścięgien, który jeszcze tam jest trochę niezaleczony, muszę niestety uważać. No ale tak ogólnie tak, od 12 roku życia mniej więcej. No i tak na początku patrzyłeś no, nie przez różowe okulary na takie gry jak właśnie Guitar Hero. Tak, tak. Natomiast nie, bo generalnie trzeba, trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta, ta, tego typu gry kompletnie nie mają nic wspólnego tak z jakąkolwiek nie wiem, nauką e, gry na gitarze, tudzież mm, nie wiem, czy, czy mogłyby tak naprawdę zastanowić jakiś E, jakąś wprawkę do gry? Nie, raczej nie. Nie wydaje mi się. Co, co, co, najwyżej, co najwyżej jeśli ktoś ma problemy z, nie wiem, z poczuciem rytmu, tak to te, te gry mogą mu trochę poprawić, to uczulić gracza na coś takiego. Natomiast no, nie, nie sugerowałbym tutaj, że, że, że, że, że gra ma coś wspólnego z graniem na gitarze, bo raczej co najwyżej z wystukiwaniem do rytmu, aczkolwiek to też jest to też jest sprawa dyskusyjna momentami, dlatego że mm, przynajmniej z tego, co, co ja miałem okazję pograć, to mm, na poziomie tym średnim, czyli medium, e, twórcy momentami umieszczali te nuty bardzo dziwnie, ale to myślę, że to chyba jest na wszystkich poziomach trudności, bo wiem, że to nie jest, nie, nie jest moja opinia nie jest odosobniona w tej kwestii, jeśli chodzi o wady tej gry, bo generalnie gra jest bardzo fajną taką klepanką, e, bardzo przyjemnie się e, człowiek może zrelaksować, e, właśnie klepiąc sobie czy to w przyciski kontrolera gitarowego, czy zwykłego pada. No właśnie, bo tak mnie interesuje, jak, jak, jak ci się gra właśnie, bo tak na przekór właśnie tej, tej modzie, no nie, przez to, że grasz na normalnej gitarze i wiesz, jak smakuje gra na gitarze, podszedłeś do, właśnie do gitar hero, jakiej takiej, takiej gry ry muzycznej, rytmicznej, ale no, grasz bez gitary, tak? Czyli właśnie na, na tym, na... Nie, nie kupiłem tego kontrolera. Stwierdziłem że może, może niekoniecznie, bo eee, postanowiłem jakoś ten, jakoś, jakoś się... Przemęczyć to za dużo powiedziane, chociaż na początku nie powiem, miałem trudności, ale da się tę grę opanować tak, żeby nie wiem, właśnie na poziomie średnim przejściu o napadzie. Mhm. Jest troszkę niewygodne momentami, dlatego że. A to może tak, o, jak, to jest przy... jak to jest zorganizowane? To obłożenie przycisków. Jest zorganizowane tak, że, że są wykorzystane przyciski te przednie, czyli obydwa triggery tak? przyciski spustowe i bampery. I to jest tak, że od, od, w kolejności od lewej do prawej to lewy trigger to jest ten pierwszy przycisk, lewy bumper to jest drugi prawy bumper trzeci i e, prawy trigger to jest czwarty. A z kolei piąty przycisk to jest A. Jeśli ktoś chce już bardzo na, na, na, na, wyższym, poziomie, znaczy na, na, na wyższym poziomie trudności niż średnim grać. Ale to jest idealna konfiguracja do, wiesz, do, do, do średniego poziomu trudności, dlatego że wtedy obsługujesz tylko cztery te przyciski i się nie martwisz kompletnie niczym innym już. No ale to jest, ale... Także tutaj w miarę jest mm -hmm. dobrze przemyślane. A jak podobać się dobre muzyki? Czy uważasz, że na przykład powinno być więcej utworów takich znanych, czy takie obłożenie gry klasykami jest, wyszło grze na dobrze? Na dobre, bo ona się, się nazywa się Legend, tam, Legend of Rocks, jest no nie? Tak, tak, Legend of Rocks, ale mi się wydaje, że tam jest za mało klasyków jak na tą setlistę, listę, mówiąc. Ale dlatego, że... Mm, tam jest na początku... W zasadzie to jest śmieszne, bo mi się, mi się zawsze wydawało, że w grach powinno być tak, że jak masz... To już w zasadzie niezależnie od gry. Że, że jakby um, im dalej, tym bardziej, tym fajniejsze rzeczy są. Z najfajniejszym super, mega, hiper, super, duper finałem. Um, no i mi się wydaje, że tutaj tego zabrakło troszeczkę. Dlatego, że um, bardzo fajne kawałki są um, na samym początku. I tam Jest tam pierwsza setlista, druga, trzecia, czwarta, piąta. A później tak... Traci to na impec. Jak już po, jak już po tej bitwie z, z, ze Slashem, to tak, to tak. nie za bardzo. To, to, to są już takie utworki, typu, no, Disturb, typu tam. Jak to się nazywa? E, co tam jeszcze było? Sonic Youth, tego typu klimaty. To nie są, to nie są legendy gitary, to, to jest. Właśnie to, to jest to, czego mi tam brakowało, jeśli chodzi o dobór utworu. Brakuje, brakuje takich naprawdę legendarnych postaci. No, że tak czy to nie, nie jest... ma w ogóle. Na takich Wiesz, takich bardzo znanych gwiazd, na przykład, bo to już nie mówię o jakichś takich pomniejszych, nie ma na przykład Claptona w ogóle, jest tylko utwór Cream i to, wykonywa... i to wykonywane nie przez Cream, tylko przez jakichś tam kowerzystów. E, Hendrixa nie ma w ogóle. E, gitarzystów takich bluesowo, blues rockowych, typu Buddy Guy nie ma wcale. Także, no. także tutaj mogli się bardziej postarać się, no, bo z, ma nawet się nowoczesnych nie wyszłoby to tak, że po prostu strasznie duże drogie są licencje na... na... Na, na być, może tak jest, być może tak jest, dlatego pewnie panowie musieli na jakiś tam kompromis iść, natomiast, natomiast za mało jest tych legend Roka moim zdaniem. Mhm. Bo, ja, ja miałem takie wrażenie, znaczy, że na przykład, wyszło to takie specjalne wydanie Aerosmith, prawda? prawda? Że. No. Okej, okay. jest to takie wydanie, które ch chciałbyś, chciałbyś właśnie jako fan Aerosmith mieć, żeby sobie pograć te najlepsze piosenki, ale nadal miałem wrażenie, że. No. Bardzo wiele piosenek, bardzo wiele utworów, no, nie znalazło się na płycie, że, na, na, w grze. Takich popularnych. I, i zastanawiałem no. się, no nie, na jakiej zasadzie buduje się właśnie tą tą ścieżkę, czy, bo znowu jeśli na, na 30 tam parę utworów, tam 40 niecałe, nie, już nie pamiętam dokładnie ile to było, no nie, tak naprawdę jedna trzecia to są jakieś inne zespoły, które mogły być związane z Aerosmith, no nie, bo przez jakąś historię, bo kiedyś akurat te zespoły grały support, prawda, dla Aerosmith, no nie, albo na przykład Aerosmith grał support dla nich, no nie, kiedy, kiedy Aerosmith jeszcze nie był takim popularnym zespołem, to okej, okay, ja to rozumiem, ale miałem wrażenie, że to był taki produkt marketingowy, no nie, złożony na dość szybko i bez jakiejś chęci wydania naprawdę dużych pieniędzy na te naprawdę świetne hity, no nie? no nie, jeśli to tak można powiedzieć. Z drugiej strony, no nie, też nie mogę tak powiedzieć, że jestem pewny, że tak zrobi. I teraz wychodzi to Guitar Hero Metallica, prawda? Nie wiem, jesteś zainteresowany hmm. w ogóle? I zastanawiam ja byłbym się, czy... zainteresowany, gdyby nie, gdyby nie to, że wiesz, że, że demo mnie nie smaczyło jednym, mm -hmm. jednym wybrykiem. A o, o pójdę, co chodzi, o kontroler chodzi. Dlatego, że Activision to już kompletnie położyło laskę na, na, to, na tego typu sprawę, stwierdzając z miejsca, że no jak to no, żyjemy w takich czasach, że już wszyscy mają te kontrolery i, i jak chcesz sobie zagrać w demo mając zwykłego pada, to możesz owszem, ale śpiewać. No tak, tak, tak. Nie ja chciałbym zobaczyć, bo nie wiem właśnie to jest mój błąd, że nie, nie zainteresowałem się tym wcześniej, ale też nie jestem takim wielkim y, ortodoksynym fanem metaliki. Prawda? Żeby, żeby stwierdzić, że czy ten akurat wybór piosenek, który znalazł się na, znajdzie się w grze Ghidorahiro Metallica, to jest właśnie ten, to jest ta lista, którą by chcieli zobaczyć właśnie te fani zespołu. I nie wiem, nie miałeś okazji przejrzeć tej listy? Wiesz co, miałem. Tylko, kurczę, zrobiłem to już tak dawno temu, bo to było właśnie przy okazji premiery Dema. Sprawdzałem. Mm. Natomiast wiem, że ta lista była różna. Jeśli chodzi o piosenki jakościowo, to też, też można by się czepić, dlatego, że... Na przykład tam były, tam był... Bo Metallica nagrała taką płytę... Jak to się nazywało? Gredge Incorporated. Znaczy nagrała taką płytę. Gredge Incorporated to tak naprawdę to jest materiał z wielu, wielu, wielu epek wydanych przez wszystkie lata. Kiedy Metallica na drugich stronach takich singli grała grała kowery różnych artystów, metalowych, niemetalowych, i potem Metallica dograła drugą płytę z kowerami różnych artystów, już takich jakby trochę bardziej współczesnych. Mhm. Znaczy, to powiedzmy tak różnie, bo tam jest i Bob Seger, i ten, i Nick Cave, i tego typu rzeczy. I to wyszło pod, tym, pod, tym, pod tą nazwą Gredge Incorporated i... Um, i, i tam są kawałki stamtąd, ale nie grane przez metalikę, tylko przez tych oryginalnych artystów, tak jakby w drugą manikę zupełnie to zrobiono. Nie wiem, nie, nie wiem po co, zamiast właśnie na przykład to wrzucić w całości. Poza tym są jeszcze utworki z, te, z tych pierwszych albumów, czyli tam z All. ja akurat Kill Dem nie lubię za bardzo. To jest taki przypuszczam, że Otodek fani metalu tej brytyjskiej, tak? Fali nowego heavy metalu. No ja to pewnie lubią. natomiast ja, ja stamtąd to lubię dosłownie może ze trzy utwory, a, a po tej setliście było widać, że tam jest, jest ładnych kilka kawałków stamtąd. No wiadomo, że Seek and Destroy musi być, prawda? No bo to... tak. Natomiast było jeszcze kilka takich kawałków, które są takie sobie. Tak samo Justice for All to jest też taka płyta. Jedni ją uwielbiają, drudzy jej nienawidzą. No ja akurat należę do tej, do tej grupy, która nie specjalnie przepada za tą płytę. Owszem, tam są takie kawałki jak One, prawda? Tam są takie kawałki jak Orion instrumentalny. Natomiast tam są jeszcze kawałki takie jak... Poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, żeby ci nie skłamać. Kurczę, nie mam przed sobą płytek w tej chwili. To... A może i Dire Riff nie było wcale tam, tylko na Master of Puppets? Zaraz sobie zobaczę dyskografię Metaliki. W każdym razie są takie piosenki, jest kilka takich piosenek w karierze Metaliki, które są takie um, tak na tle reszty twórczości, takie trochę bezpłciowe. Takie po prostu łojenie riffów takich no tak. jednostajnych. To się zdarza każdemu zespołowi. I te piosenki się... Tak, tak, ale właśnie niepotrzebnie te piosenki się znalazły w ramach tych, w ramach takiego zapychacza bardziej. No, ale to, to tak mi się wydaje, że to też ma też e, syndrom albumu, prawda, że album, przeważnie jak wychodzi tam, nie wiem, od 10 do 15, 20 utworów na albumie, to już nie bywa, to jest tak, że jest kilka tych hitów, do których się później dorabia teledyski, które, do których się promuje całą płytę, a są też takie piosenki, które właściwie dostały jakby dograne, no nie, że jakby zawsze musi być jeszcze to mięso dodatkowe. I z Grom może być podobnie, ale zauważyliśmy, że jest taki... że już ta moda na plastikowe instrumenty, no nie na te gry muzyczne, tak jakby powoli przemija. To był taki, taki boom zeszłego lata, prawda? Teraz już o tym się mniej mówi, ale myślę, że na przykład e, nadchodzące właśnie gry, Guitar Hero Metallica i nadchodzący chyba rock, e, rock band e, The Beatles, czy to są takie gry, które na przykład mogą znowu, nie wiem, zwrócić uwagę nie wiem, światła reflektorów, e, uwagę mediów, nawet takich e, poza znaczy takich w ogóle mainstreamowych, czyli takich głównonertowych znowu na tą grę, że po prostu będzie się mówiło na przykład, nie wiem, w telewizji, w wiadomościach, że powstaje gra Rock Band, Beatlesi i wszyscy zainteresowani powinni na pewno sobie taką kupić, bo to jest wspaniała podróż, podróż sentymentalna i tak, i tak, i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że niespecjalnie, to znaczy mm, mi się bardzo zbudowała nie wiem, no mówicie, ja tak naprawdę nie jestem ekspertem, no przecież ja grałem tak naprawdę tylko w jedną grę tego typu i mówię, no i, mi się, i to mi się podobało, natomiast właśnie mówię, mm, ja nie wiem, czy, czy, czy rzeczywiście jest taka duża grupa ludzi, która jest strasznie zainteresowana tym, żeby kupować tą kupę, za przeproszeniem, kupę instrumentów, bo to jest straszny, straszna graciarnia, to jest tam, to jest mikrofon, to, są, to jest cały ten zestaw tych, tych perkusja tam, plus te pedały perkusyjne, plus jeszcze dwie gitary, tak, to i, i to do tego... I, i wtedy, wtedy masz cały zespół. No tak. nie, no może, może, może i na, na zachodzie jest troszkę inaczej, więc, bo ludzie mieszkają generalnie w domach jednorodzinnych, są trochę, trochę bogatsi, więc mają gdzie to trzymać tam gdzieś w piwnicy, natomiast... O, i zgodzę ym, się z w ja, ja tego nie widzę. Ja, teraz, ja tego jak... nie widzę w, na przykład, wiesz, w szarym mhm. polskim blokowisku gdzieś w, w trzypokojowym mieszkaniu na przykład. Teraz jak przeprowadzałem się, bo to też akurat Benkowiś tak złożyło, że się przeprowadzał, ja się przeprowadzałem, więc po prostu ilość Gratów, jakie człowiek zbiera ze sobą przez lata, czyli już nie mówię o tak gra, tak, jeśli chodzi o jakieś, jakieś gadżety, zabawki i tak dalej, ale właśnie książki, filmy, gry to tyle miejsca zajmuje, że na przykład spakowałem wszystkie moje ubrania praktycznie do jednej takiej wielkiej walizki, a gry, filmy i tak dalej zajęły mi po prostu kilka takich potężnych pudeł, ciężkich po 20 kilo, i tak sobie zastanawiają, że kiedykolwiek będę chciał się dalej przenosić, no to praktycznie jestem uwiązany. I też właśnie przyszedł ten moment, że już przestałem się tak naprawdę bawić w gitar Hero, lubię sobie czasami odpalić, bo to daje jakąś taką satysfakcję, posłuchanie dobrej muzyki powiedzmy poudawanie tego gitarzysty, ale z drugiej strony właśnie tak, nie tak, wiem, to jest bardzo sympatyczny. I ta jest gitara tak, mi wisi, zbadzi strasznie. To jest jednak tam. Ten... No, wiesz, no ona teoretycznie jest tam, znaczy nie teoretycznie tylko praktycznie. Może się złożyć, tak? Więc ona nie jest jakaś strasznie trudna w transporcie, bo ona zajmuje mało miejsca, z tego co ja widziałem. Natomiast. To... A, no wiesz, mało zajmuje skierzy, po złożeniu, da... ale to to płudło jest to wszystko. To, to jedno. No jest, jest, jest. jest. Także no, tak, w sumie wolą, żeby panowie jeszcze pamiętali o tych, o, o ludziach grających na padach, bo. Bo, mm -hmm. bo z tego co widzę, to właśnie po tym, po tym co było w metalice, to no to panowie stwierdzili, że już wszyscy mają na świecie kontrolery, przynajmniej ci, którzy mieli, mieli, mieli kupić, to kupili i, i to jest oczywiste, tak, że, mm -hmm. że, że, że nie będzie obsługi kontrolera w, tym najnowszym, w tej najnowszej części. Natomiast mi się, wiesz, co bardziej podoba? No bo ja już stwierdziłem w zasadzie, że no już raczej prawie na pewno nie kupię tej, tej, tej, tej wersji z metalką, więc sobie po prostu kupiłem w ramach zawartości do ściągnięcia album Death Magnetic i to był fajny pomysł. I to był dobry pomysł, bo przegrałem przez weekend wszystkie kawałki. Wszystkie? No prawie wszystkie, chyba mi tam brakuje jednego. Mm -hmm. A jak o, cena i jest fajnie zrobione. Czy tak się przebywa? E, nie, fajne. No bo to nie jest. Fajnie. Fajnie, ile? 600.000. Punktów... wow Nie stal, to jest 1140. Bo to cały album, tak? Jak... Tak, to jest cały album. To jest od... cały album od początku do końca, natomiast no, wydaje mi się, że to jest trochę za dużo. Mm -hmm. 800, znaczy. Nie wiem, w sumie. Generalnie zauważyłeś, że, że, że tak powiem, ceny się trochę podwyższyły. Pamiętasz, że na przykład za taki dodatek do tego, do Mass Effect, um, to się płaciło chyba ile? 400 za ten Bring Down no the Sky? Tak. A teraz inflacja. Natomiast panowie o, Zepika na przykład panowie zepika na przykład za dwie mapy na krzyż sobie biorą, czy tam trzy powiedzmy, biorą sobie 800 punktów od razu z Baśki. Um, to także... jest zły trend i niestety już się nic nie zrobi, dlatego że w momencie, jak znajduje się powiedzmy ileś tam osób, które kupują... Jak się te matry, znajdzie grupa nabywców, to wiesz, to już, to już nie ma argumentu do tego, żeby... Dokładnie, tak jak ten, ten już tryb Versus, o którym wspominaliśmy wcześniej, no nie, że dla mnie, no. dla mnie problem z trybem Versus jest, nie wiem, czy mogłem to już wspominać w poprzednim podcaście, jest taki, że przeważnie do takich gier jak Resident Evil te tryby multiplayer, ty właśnie tego typu, to są takie dodawane wręcz na siłę. I... i dla przykładu, taka gra jak The Darkness albo na przykład Dark Sector. Oby, tak, oby miały no, e, multiplayer i ten multiplayer był nie najgorszy, ale on był po prostu niepopularny. Za mało było ludzi, żeby można było pograć i wchodziło się właśnie w tryb e, gry sieciowej. Wybierałeś sobie tam Kim of Thrones i tak dalej, tryb gry, ale było tak mało ludzi, że były strasznie duże lagi, więc w tym momencie nawet jeśli chciałbyś pograć przez chwilę, to dochodzisz do wniosku, że nie opłaca się inwestować twojego czasu i kończyłaś tą zabawę, no ale przez to, że to było jakaś częścią gry, nie miałeś wrażenia, że na przykład ktoś cię właśnie no, próbował e, no, oszukać na, ty, na tych parę złotych. A tutaj masz coś takiego, że właśnie kupujesz tryb versus do Resident Evil i teraz zastanawiam się, jak po bardzo popularne to będzie, ile osób będzie grało, żeby na przykład nie było lagów, żeby po prostu no, to połączenie sieciowe, no nie nie musiało być tak, że jedna osoba w Australii, druga w Japonii, a trzecia nie, gdzieś w Europie i wszyscy sobie grają i jest fajnie, ale ja myślę, że lagi są. No że... to nie będzie, natomiast myślę, że będzie mniej osób niż zazwyczaj, wiesz? Myślę, no w sensie, będzie... że to na pewno ta cena na pewno odstraszyła potencjalnych o... ale ja widziałem już wiele tam. takich gier, które nie były Halo, które nie były Gears of War, które po prostu, mają nawet świetny tryb multiplayer, bo Orange Box, prawda, Team Fortress 2, jest świetną grą, bardzo przyjemnie się gra, ale momentalnie tam były takie problemy z połączeniem, z lagiem. Ależ w wersji pecetowej, czy na Xbox? Nie, nie, wersji na Xboxa. PC-towa nie ma tego problemu oczywiście, uh -huh. ale wersja na Xboxa, nie? Ale no, wiesz, no mogę pograć trochę, wiadomo, że Orange Box jest takim jakby świetnym zestawem, takim takim daje ci, powiedzmy, tą satysfakcję za tą swoją cenę. Prawda? Czyli jeszcze raz możesz pograć w... Znaczy, ja może ja na, na Xboxa to może bym kupił, natomiast po prostu jak mam coś... Znaczy z drugiej strony to wolałbym kupić chyba na peceta, dlatego że ten, że... No tak, bo to jest no, to jest rzeczy PC-towa. I... Tak, tak. Pecetowa gra, ale dla kogoś, to nie ma, nie ma konsoli, ja wiem, no nie? To, też... Taka przyjemność poznania właśnie tego świata i, i w ogóle tych, tych gier pobocznych, Naprawdę, to jest, to jest gra warta warto tej ceny właśnie ze względu na ten... Ale wiesz, co mnie boli zestaw. standardowo. Jak zanim, zanim ja to zainstaluję wszystko, łącznie z Team Fortress, zanim się ściągną te gigabajtowe aktualizacje z serwerów Valve, to ja zdążę umrzeć. umrzeć. Także także to jest chyba jedna rzecz, która mnie powstaje. Ja nie cierpię. Nie cierpię tego typu rzeczy. Eee, Piotrze, dobrze. Co jeszcze ostatnio okazję pograć. A tak nadrabiać zaległości się... może. Właśnie się tak zastanawiam. No na pewno to był Mass Effect konsolowy tym razem, bo już znalazłem jakąś taką. No bo to, to już w zasadzie jest seria, jest tak Xbox Classics, teraz wychodzi taka. Tak. u nas ona tam, wiem, że dociera natomiast te ceny są jeszcze takie trochę żenujące, także natomiast w, w, jak to się mówi, w Wielkiej Brytanii to, to, to są już, że tak powiem, gorszowe sprawy, no i zamówiłem sobie właśnie parę rzeczy z tego z tej serii, zamówiłem sobie między innymi Assassin's Creed, chciałem sobie zobaczyć wersję angielską, jak wypadła znaczy inaczej, bardziej jak Polska wypadła względem angielskiej może o. Tak. no i jednak Polska wersja wypadła lepiej w mojej ocenie pewnie jak się nie zgodzi ale... Ale mi się wydaje, że polska wersja została lepiej nagrana od angielskiej. O, to, to jest ciekawe, bo to jest chyba pierwszy, pierwszy raz od jakiegoś czasu, kiedy widzimy, że no, prof, robota została wykonana tak profesjonalnie, że raz, że nie razi ta różnica między właśnie jakością or od oryginału, różnica między oryginałem a, a wersją, powiedzmy, zlokalizowaną, ty jeszcze mówisz, że bardziej Ci się podoba. Ale co na przykład zwróciło taką Twoją uwagę? Bardziej mi się Głosy są, jakoś, te głosy mają jakieś takie, nie wiem, więcej życia, są nagrane z taką większą, te postacie są bardziej charyzmatyczne. E, jeśli chodzi o postacie angielskie, tak, tak. Natomiast postacie angielskie, głosy tych aktorów są takie nijakie, są takie, w zasadzie ci wszyscy ludzie, na przykład ci szefowie biur asasynów w każdym mieście się zlewają w jedną. To jest w zasadzie jeden głos, tylko taki troszkę tam się różniący. W wersji polskiej to jest każdy, w każdym mieście jest inna postać i to słychać. Mhm, e, a w wersji polskiej nie, nie, nie próbowano stylizować w żaden sposób specyficznego akcentu. I bardzo dobrze, bo tak się nie robi w polskim. Tak się, tak się nie robi w polskim. Taka jest tradycja po prostu. To, że, to, że tam po, po angielsku oni tam próbowali jakiś taki akcent, nie wiem. W zasadzie to ciężko stwierdzić, bo to nawet nie jest arab mówiący po angielsku. No właśnie, bo to jest taka specyfika. Nie wiem, zauważyłeś, radome. że na filmach to jest bardzo często spotykane, że nie wiem, czy to jest ze względu na to, że amerykańskie społeczeństwo, czy w ogóle anglosaskie społeczeństwo no tak sobie wyobraża, że jeśli na przykład by znało jakiś język obcy dokładnie, to on by brzmiał właśnie w ich głowie, tak jak ich język ojczysty, tylko właśnie z akcentem. Czyli na przykład jeśli no to oni by znali by... dla kogoś kto, kto zna tylko język angielski to jakby im się wydawało że zna na przykład język niemiecki to to było oczywiście znaczy Nie, to nie jest kwestia wydawania się czegokolwiek. Nie, to nie jest kwestia wydawania się czegokolwiek. To jest kwestia tego, że tak Niemcy po prostu e, którzy nie łapią, bo jest dużo ludzi, którzy po prostu nie słyszą subtelnych różnic jeśli chodzi o akcent. Nie wyłapują tego tylko mówią ze swoimi naleciałościami. To jest mnóstwo takich użytkowników i to jest norma. I tak zostały nagrane właśnie te głosy. Czy na przykład Templariusze e, tak pochodzący z Niemiec, dobrze mówię? Tak, tak. E, to, to mówią, jest, znaczy w każdym razie, bo tam jest dużo tych zakonów. E, I są jest, jest, są jest ekipa, która jest z Niemiec, wiadomo, jest ekipa, która jest z Francji. I, i jedni mówią z akcentem właśnie niemieckim, duzy, z takim twardym, duzy z tym takim łagodnym językiem francuskim, z tym R. Natomiast natomiast to jest prawda, tak? Rzeczywiście mówią Francuzi po angielsku, albo Niemcy po no to angielsku. Tak, to, to, to jest fakt, że, tylko, że moim zdaniem to. to nas się... grupę etniczną e, obcokrajowcy identyfikują po akcencie. W polskiej wersji Assassin Ale Gida. to jest, ale już to jest, tego nie zidentyfikujesz. Ale, to jest sensu tego, że... ale nie zidentyfikujesz tej grupy etnicznej już w żaden sposób. Czy znaczy, wiesz, w polskiej, w polskiej wersji nie ma, nie, ma, nie ma znaczenia, jakby jeszcze tak, żebyśmy dodali? Dlatego, że u nas była taka tradycja i to ona się wywodzi już praktycznie z czasów, nie wiem, no, pierwszych słuchowisk radiowych u nas nigdy nie było czegoś takiego, że się przynajmniej w większości przypadków nie, nie stawiało się nacisku na akcent, żeby pokazać bardziej dobitnie przynależność narodową danej postaci. To Chyba, to, to że to się na przykład... W celach Chyba, że to były jakieś filmy i na przykład charakteryzowało się obcokrajowców, no nie? Czarnoskórych. To przeważnie się malowało, malowało im twarzy. Pamiętasz Alternatywy 4? Tak, tak, tak, tak. I Pan Murzyn. No to oczywiście... No gdzie można znaleźć ma, to czarnego to człowieka? No nigdzie, no. Trzeba pomalować białego i dać mu akcent c śmieszny. To na pewno pewnie. będzie wyglądało jak jak, jak oryginalny Ja się tak przyznam, że z, z tego wszystkiego, co w ostatnim tygodniu miałem okazję pograć, to oczywiście Resident Evil 5, które... A właśnie, by, skończyłeś? Jestem, skończyłeś? Jestem. Mi się wydaje, że jestem już... O, że to już jest koniec, że to jest ostateczny pojedynek, no, znaczy właściwie to nie pojedynek dlatego, że ja jestem z szewą, a, a boss jest sam, że się tak wyrażę, więc to nie jest pojedynek Sto dokładnie. Do, do jednego to łysek. Tak, ale ten łysy jest po prostu... A nie, odwrotnie. Że... <śmiech> ja jestem ten łysy, ale nie. Generalnie jest, jest bardzo przyjemnie. Wszystkie te walki z bossami polegają na tym, że trzeba rozwiązać problem, jak tego bosa podejść i to nie chcę tutaj za bardzo ale się wdawać w szczegóły, są ale... Rzeczy. Tak, ale tam powiedzmy te, te ostatnie walki się powiedzmy z kilku, z kilku części, prawda? Że to nie jest tak, że raz pokonasz tego bossa i to już tam, tylko że on się zdąży gdzieś jeszcze przekształcić, coś jeszcze się z nim stanie i tak dalej, i tak dalej, zmutuje i kolejna walka i kolejna łamigłówka. I muszę przyznać, że już nauczyłem się, że w tej grze nie jest takiego, że pojawia ci się boss i pierwsze co robisz to do niego strzelasz. Nie. Pierwsze co robisz to uciekasz i szukasz, nie wiem, jakiś dźwigni Jakiś drabin, jakiś pomostów, jakiś nie wiadomo czego, bo za każdym razem, wiesz, dana lokacja zawiera sobie jakieś elementy, które wykorzystujesz do pokonania właśnie przeciwnika. Czy choćby ta. w, w tym w tym, nawet tam ta misja, w której ty też byłeś niedawno, że tak może zaspoilujemy troszeczkę, wtedy trzeba było wykorzystać to specjalne działo, prawda? Ja na początku nie zwróciłem uwagi, że właśnie można to działo wziąć, że tą broń właśnie, to, to, to, to działo satelitarne coś tak wyrażę, wyrażę że że że możemy z tego skorzystać, więc ja sobie tam biegałem, rozwalałem go powiedzmy na spokojnie, ale strasznie mi to długo zajmowało i, i też nie widać tego efektu tak naprawdę, czy, czy, to, czy, czy idzie ci dobrze, czy nie, więc w pewnym momencie za którymś razem jak zginąłem, to zacząłem się rozglądać i oczywiście znalazłem to, to wręcz pod moim nosem. Tak, bo to tam na samym dole gdzieś leżało, z tego zapamiętam. Dokładnie, no i wtedy to zupełnie inaczej wygląda taka walka i muszę przyznać, że wiele jest takich takich rzeczy, ale z drugiej strony, jeśli się nie gra z opisem i trzeba na to wpaść, to to jednak daje satysfakcję, wiesz, tak jak rozwiązywanie jakiejś łamigłówki w, w jakiejś grze albo w przygodowej, tylko rzeczywiście to ale jest to inny to poziom. są takie... Nie są trudne, To w ogóle nie, nie. Ci ciężko to łamigłówko nazwać po prostu, to po prostu to jest na zasadzie, że musisz znaleźć jakiś albo słaby punkt, który generalnie zazwyczaj świeci albo pulsuje, tak? tak jak no to przeważnie w, masz takie gra, komentarze na przykład, maruchu. że jeśli na nas patrzy... Albo strzelaj w coś tam. Mm -hmm. Nie wiem, czy już... Yy, to już nie chcę tutaj spojrwać, ale czy miałeś już spotkanie z tym panem, który się pojawił wcześniej w poprzednich częściach? Z panem Weskerem? Tak. I z... Tak. O cholera, trzeba będzie to wyciąć. Nie, nie. No, to, to Imię tej, y, tej dziewczyny będzie wypikane. Będzie wypykane, ale... Y, Powiem ci, że. Zostawmy ten. powiem Ci też, że to że też że że że że głupota, bo to tak naprawdę szło się domyśleć, po, wiesz, tak, o już wcześniej nie ma. Dokładnie, jak już wiesz, wiedziałem, że to były takie. Jak, od razu jak zobaczyłem dziewczynę ja się, w masce, ja to, to wiedziałem kto to, to jest. To już wiedziałem kto to jest. Ja się ten ja się, ja się uśmiechałem potem jak Chris taki stwierdził: to ona, i w tym momencie ten Wesker do niego taki, ale Ty rozgarnięty jesteś, chłopie. I tu to, no. to faktycznie miał rację. Mhm. Też jeszcze bardzo ciekawa rzecz, świetne są filmy przerwnikowe. Zupełnie pomijałem fabuły, jeśli chodzi o tam dokumenty czytane i te znaleziska i nie wiadomo co, ale filmy oglądałem z takim zapartym tchem, dlatego że one są dosyć ciekawe, zrealizowane. Wiadomo, że dialogi to jest ten poziom może ciut wyższy niż zwykle w tego typu grach, ale generalnie... Nie. To jest to raczej taki horror klasy B Bardziej w stronę klasy C Jeśli taka istnieje No tak, ale właśnie te, te walki To już, już mi się podobało wcześniej w Devil May Cry Że te niesamowite Potyczki, pojedynki Walki wręcz Skakanie Matrixowe Efekty, zwolnienia czasu Bullet time y, to świetnie wygląda Moim zdaniem właśnie tak powinny być Zrobione cutscene'ki i tak kastenki były też zrobione w, w Metal Gear Solid, prawda? Pamiętasz ta walka Ravena z, z tym wampem, tak? Z wampirem? Która trwała chyba z 10 minut czy z 15, nie, już nie pamiętam dokładnie. Może nawet dłużej, może krócej, nie wiem. Już, już, już to nie pamiętam dokładnie. W każdym razie te walki wyglądały rewelacyjnie. Wiadomo, że nie dałoby się chyba zrobić tego w grze, żeby to tak świetnie wyglądało i jednocześnie sprawiało przyjemność, ale no to, to fajnie wprowadza w klimat. I, i rzeczywiście, wiesz, cokolwiek by tam nie było, co to jest to Urobos, czy Las Plagas, czy jeszcze tam jakiś... Uroboros to jest, ten, to jest To jest chyba odwołanie nordyckiego mitu, tak mi się coś zdaje, tak? Uroboros to jest ten taki wąż, co pożera wiecznie w, w swój ogon własny. To jest symbol nieskończoności. Ale tak, nie, ja nie no, jestem pewien, czy to... Ale to wiesz, wiesz Japończycy bo... mogą mieć różne ten, bo na przykład czemu Umbrella, czyli parasolka, jest symbolem i nazwą takiej korporacji no, to tylko sami A wiesz w ogóle, grywie. że jest taka korporacja? Na pewno. Jest taka korporacja, Umbrella, i to jest część Microsoftu, żeby było śmieszniej. Powstała przed czy po pierwszym rezydencie. Nie, nie, przypuszczam, że, że przypuszczam, że już po, ale ktoś miał generalnie poczucie humoru. Mhm. Świetne poczucie. Ale. No, natomiast, powiem, natomiast generalnie przy... panowie z rezydenta mieli jakby mniejsze poczucie humoru, moim zdaniem. Mhm. Nie, ale przyjemnie. I to znaczy, przyjemnie się gra, i przyjemnie się ogląda, i przyjemnie się walczy z tymi bossami. Uh, z tymi bosami, bo, bo to jest jakaś taka odskocznia od tego, co, co widzimy. Uh, no ja jestem Ale wiesz, wiesz że to jest największy problem. No, największy problem jest w tym, że... no, ja właśnie tak jakby mniej trochę. Znaczy, to jest w porządku gra, natomiast panowie moim zdaniem trochę przesadzili, jeśli chodzi o stosowanie klawisza CTRL-C i CTRL-V, bo zdecydowanie jest tego tutaj za dużo, bo tak naprawdę Afryka w tym całym rezydencie to jest przykrywka, to są tam dwa rozdziały. Dokładnie i po cała ta afera z tego i... wszystkiego to dokładnie. Później to się rozwija zupełnie inny i in, inny rozdział. Tam już potem w ogóle nie rozdziały. ma. Wstryki. Potem jest jakaś kopalnia odkrywkowa, potem standardowo znowu laboratoria i tak dalej, i tak dalej. Tylko w czym jest problem? W tym, że te, wszystkie te lokacje praktycznie w podobnej, ym, trochę zmienionej wersji były w rezydencie 4 z gorszymi teksturami. To jest, to jest, to jest paskudne. No dlatego cieszę się, że nie, nie, nie miałem okazji pograć w naprawdę. Nie na... no. Tak, Dla, bo na sobie po zabawy. Zabawy. prostu Dlatego mnie na przykład dziwią te recenzje pod tytułem 9.0. Za Zagrę, czy... która została skopiowana, wiesz. No, być może części, ci recenzenci też nie grali w Resident Evil 4, więc. No, ja, przy, ja przypuszczam, że grali albo, albo grali, wiesz, dosłownie 10 minut, tak? Napisali recenzję i potem jedziemy tak. dalej. To tak, ale dla, dla wielu osób, na przykład, yy, właśnie czwarta część Residenta to jest jedna z najlepszych gier. Po prostu, kropka. najlepszy gier. Nie chcę mówić w historii, bo tak brzmi górnolotnie, ale po prostu, to jest jedna z najlepszych gier, w, jak, tak. w jakie no, grali. Ona ma, ona ma dużo. To już nie jest survival horror tak naprawdę. To ciężko ciężko to w zasadzie do tego porównać, że na przykład do, do trójki, to już jest w ogóle nie było ziemia. Natomiast to jest po prostu fajna gra, to jest kawał fajnej zabawy. Mm -hmm. To już to, to, tak? nie, to nie jest kawał kwa, super fajnego fajnego horroru e, tak jak poprzedniej czasie, tylko po prostu kawał fajnej zabawy. I w, pi, i w piątce też to jest. Mm -hmm. Tylko mówię, no ja mam na, największy, największy ten zarzut mój to jest właśnie taki, że, że jest za dużo takich tematycznie lokacji skopiowanych z czwórki. Z lepszymi teksturami. A już jak zobaczyłem, tam w pewnym momencie gdzieś się, się przechodzi do takiej świątyni, która jest w ogóle zrobiona, kurde, w klimacie inków. No tak. Gdzie, kurna, inkowie w Afryce? A jeszcze, tam, jeszcze są ci, jeszcze są te wszystkie skarby do zbierania. Przecież to, są, to są normalnie takie posążki, jak, jak, kurczę, z Picchu. Dokładnie. I w, tym z momencie, w, I w tym momencie zdajesz sobie sprawę, że jeśli będziesz próbował w jakiś sposób zrozumieć, a nie łączyć te, te wątki ze sobą w jakąś logiczną całość, no to od razu jesteś skazany na tak naprawdę na porażkę, bo tego się nie da. Wiadomo, że można z każd każdą historię możesz w jakiś sposób no nie, niby z, yy, zescalać. No to było pokazane właśnie w Metal Gear Solid 4, że tam jak Ma Big Mama zaczęła wyjaśniać no nie, te wszystkie jej me me mezalianse i w ogóle jej rozwiązłe życie i te wszystkie inne rzeczy, no to rzeczywiście wyglądało na to, że udało się nawet na najbardziej absurdalne rzeczy tam w jakąś logiczną całość, logiczną. No bo pokaśniam. to jest political fiction, to wiesz, tutaj, tutaj nie ma tego problemu, natomiast to już jest trochę przegięcie, bo to jest po prostu, wiesz, no... No sorry, no ale no... No właśnie, chodzi... W Afryce. Nie wiem, że Może... Danikę Nikena trzeba spytać. Dokładnie, dokładnie. Może tam dokładnie. jeszcze ich przeniosło. Mhm. Inną grą, którą miałem okazję pograć, to jest Resistance Retribution, gra, która miała właśnie pokazywać że może nie tyle moc konsoli, ale właśnie pokazać, że, że można robić na tę grę, nadal świetne gry, nadal gry, które zainteresują posiadaczy, wiesz, dużych konsol, bo to przede wszystkim ta główna cecha PSP jest taka, że to jest konsola, która ma no, na świetną grafikę, jak na... Wiesz, porównując PSP do, do na przykład Nintendo DS, to Nintendo DS to jest taki fajny gadżet, prawda? Masz stylusa, masz to, no tak, no, ale no, gry no, to no, są no, przeważnie... No, tak naprawdę PlayStation 2, nie? Tylko, że na mniejszym ekranie, więc dokładnie, jeszcze lepiej. Dokładnie, i wiesz, no, na DS masz dużo takich gier ciekawostek, prawda? Dużo się mówi, ludzie się podniecają, jak, jak fenomenalnie wygląda GTA, Chinatown i w ogóle jaka to jest świetna gra zapominając, że na PSP wyszły dwie rewelacyjne wersje GTA 4, czyli Liberty City Stories i Vice City Stories. Gry, które właściwie minimalnie, prawda, to, to wiadomo, że to nie dało się tego zrobić tak, tak jak na dużych konsolach, ale praktycznie zachowano cały ten klimat, który znam właśnie z, z, z gier na, na, na, na, na, na, na te większe konsole. Vice City Stories ma Miami pięknie oddane, ma stacje radiowe, ma, ma wszystko to, co znałeś w pełnej wersji. Ale o tym już się tak zapomniało i teraz ludzie właśnie chorują na Dies'a na i na Chinatown, bo to jest. Y no, wiadomo, no bo to wiesz, głód, głód nowości, no to mu musi być odnawiane co jakiś czas i dlatego panowie, między innymi, co jakiś czas wypuszczają nie ja tylko części GTA. Ja, ja, ja swoją drogą też tak myślałem, wiesz co o GTA, tylko że nie, o właśnie o tych o Handheldach, bo nie mam żadnego. Natomiast myślałem o czwórce, żeby sobie kupić tylko już na Xbox'a, bo po prostu wiesz, wiesz co mnie trafia. jak No mam, tak, nie, nie, no na Xbox'a, tym, jest... zainstalować, jak mam się przebijać przez te no, wszystkie no, no. Rockstar Game Club czy Social Club. No Nie, ale w każdym to jest razie... Spokój tam przecież, żeby... Resistance Retribution jest robiony przez, tam, przez tą samą e, grupę ludzi, którzy robili wcześniej e, Logan's Shadow. Też tak, Też muszę tutaj sobie dokładnie sprawdzić. To jest taka strzelanka właśnie z trzeciej osoby i, i to właśnie to, to lubię w konsolach, że przeważnie jak masz gry e, na, na konsoli, prawda, szutery. shootery, to, to sterowanie jest takie specyficzne i wiadomo, że z perspektywy pierwszej osoby lepiej to się sprawdza na komputerze ze względu na myszkę, ale jednak przy z trzeciej osoby lepiej, lepiej wychodzą na padzie, nie wiedzieć czemu. No i. To znaczy, wiesz co, ale to tak jest. Znaczy w sensie w zasadzie wszystkie gry akcji, które gdzie masz osoby, gdzie masz, to, gdzie to jest TTP, to fajnie się gra na padzie. Ja też tak mam, zazwyczaj jeśli chodzi o tego typu podziały, że właśnie, że jak mam grę, która, czy to są wyścigi, czy to jest na przykład jakaś biatyka, czy to jest właśnie taka gra akcji, gdzie jest z trzeciej osoby, no to prawie na pewno wybieram Xboxa. Natomiast, natomiast jeśli mam na przykład strategię, jeśli mam rasowy FPS, no to wiadomo, że wtedy to już raczej PC. Właśnie Sony Band, prawda, która wydała Syphon Filter Logan Shadow, podjęła się zadania właśnie przeniesienia tego tytułu takiego Resistance, tak? Prawda? Tytuł, który według niektórych jest, jest taką, taką marką rozpoznawalną na Sony PlayStation 3, jak powiedzmy wiem, Halo, ale ale to jest moim zdaniem właśnie nadwyrost stwierdzenia. Tak. To nie jest Ska... taki system że Killzone miał być takim takim systemem. Nie, no, no Killzone jest zdecydowanie lepszą grą niż, niż Resistance 2 i a ten Resistance Retribution podobno ma jakoś łączyć wątki z, z tych poprzednich gier, nie wiem, w jakąś logiczną całość, no przyznam się, że zupełnie mi ta logiczna całość wiesz, nie podchodzi, ja w ogóle nie, nie, nie wczuwam się w tą fabułę poza to, co powiedzmy pojawia się w filmach przerywnikowych, czyli jesteś jakimś tam żołnierzem, który oczywiście jest e, macho, ale jest taki niesuborn, niesubornowany, prawda stawia się dowództwu e, wiadomo, jego brat wcześniej był zainfekowany przez Chimery, czyli tą obcą rasę, która najechała ziemię i ginie. I jest coś takiego, że właśnie no, Grayson, chyba tak ma na, na nazwisko, ten główny bohater, stawia się, idzie do więzienia i w momencie, kiedy właśnie gdzieś tam coś się dzieje, że Maki, potrzebuje jego pomocy, pojawia się sympatyczna dziewczyna, która go wyciąga z tego więzienia i oferuje mu oczywiście no, deal, jak to się mówi, czyli wyjdzie słuch, z tego więzienia, słuch. jeśli będzie im pomagał no, zrobić to i to. Prawda? I, no. e, początek gier jedynki. 1? Tylko, że tam nie było fajnej laski na początku? Wiesz, to, że twórcy gier są czasami, potrafią być czasami mało oryginalni, to, to, to niestety jest... Mało, czas... troszeczkę czasami. <głos> Dokładnie. Ale generalnie chodzi o to, że masz powód do tego, żeby wyjść na ulicę i strzelać do, do Himeryi generalnie gra jest przyjemna. Stosowano palę takich patentów, które, które, które są znane np. przykład z innych gier, gdzie masz z perspektywy osoby, czyli chowanie się za zasłoną. Tutaj ze względu na, na ograniczone sterowanie i ilość przycisku, przede wszystkim nie masz drugiego analoga. To w momencie, kiedy pojawia się wróg, automatycznie będąc blisko ściany, czy tam jakiegoś murka, ty się za niego chowasz, prawda? Więc i to jest dosyć fajnie zrobione, bo jest i to działa intuicyjnie, nigdy nie, nie jest to na tej zasadzie, no że taki podchodzi taki mat, tak, że nigdy to nie jest tak, że podchodzisz do jakiegoś murku, no nie, I, i kurczę mówisz, ale ja nie chciałem teraz na przykład się za niego schować, dlaczego się schowałem? Nie, to jest akurat tak zrobione, że rzeczywiście podczas walki to jest, to jest skazane i, i nie ma takiegoś dylematu. Sterowanie jest zrobione na zasadzie autocelowania, czyli w momencie, kiedy pojawia się wróg, automatycznie już jest celownik na nim nastawiony, bo nie ma tego drugiego analoga, więc ewentualnie obracanie się następuje przez naciskanie tych przycisków w trójkąt, kwadrat, kółko, krzyżyk, nie? Czyli, czyli no, jest to jakieś rozwiązanie, ale jest to rozwiązanie, no w takie, no... To, to jest takie raczej wcięcie się do, do epoki Duma, powiedzmy, tak? Dokładnie. Nie było Dokładnie. I, w, I zgodzę się, bo to chyba w, w, w recenzji w Edge, w magazynie popularnym, wydawanym we, w o grach wydawanym w Anglii. No, wspomniano o tym, że jakby wyciągasz to z tej gry, no nie całą tą przyjemność, całą w ogóle trudność, no nie, oporowania, czyli, czyli ten wyzwanie, że nie ma po prostu żadnego wyzwania. Praktycznie większość walk to jest tak, że gdzieś się musisz schować i praktycznie bez jakiejś specjalnej filozofii z ich nie ma, nie ma tej umiejętności, która jest wymagana w szyterach, czyli tej szybkości strzelania, sterowania, celności. Nie, tego tutaj nie ma. Po prostu... Ewentualnie jeśli chcesz, to możesz oczywiście włączyć sobie, wyłączyć sobie to autocelowanie i tak grać powiedzmy strzelając bardziej przymierzając, prawda? To się przydaje, kiedy kiedy no. korzystasz z jakiejś tam, tam broni, typu wyrzutnia rakiet i chcesz jaka, w jakiś tak konkretnie punkt danej, danego bosa, czy tam jakiegoś większego takiego twardziela, którego masz pokonać, nie, trafić, nie? Bo na przykład jest taki, taki rodzaj himer, że zapomniałem nazwy, nie jestem ortodoksyjnym fanem resistance, ale mają słabe punkty, prawda? I jeśli, jeśli a, strzelasz normalnie, to powiedzmy, wydaje mi się, że to strzelanie w te słabe punkty nie jest to zrobione tak, że od razu nie celujesz, więc jeśli chcesz poprawić e, tą jakość zadawanych obrażeń, to musisz wtedy przejąć to, to e, sterowanie manualne, przestawić się na sterowanie manualne i, i strzelić, więc pod tym względem wiadomo, że to jest jakaś taka zabawa półśrodkami, prawda? Że niestety... Kons bo śmieszna sprawa, no nie? Bo PlayStation e, Portable kiedy zostało ja myślę, że ten analog został zrobiony po prostu na siłę. To miała być swojego rodzaju myszka do obsługi przeglądarki, prawda? I innych funkcji. Bo tak to wydawało się, że tak jak to było przecież z PlayStation 1, e, wszystkie gry idealnie się obsługuje za pomocą bumperów, krzyżaka i no, tradycyjnych czterech przycisków, prawda? A tu się okazuje, że no, wiele gier zyskuje na tym, że, że, ma, że jest sterowanych właśnie analogiem, ale niestety to, to, już, jest, to już było za późno, no nie? żeby cokolwiek to zmienić. Niestety wszystkie te gry typu shootery, a przecież i wyszło i Medal of Honor, i Call of Duty, i wiele innych takich gier, no niestety cierpi z tego powodu, że sterujesz chodząc właśnie analogiem, pod lewym kciukiem, a niestety głową obracasz się korzystając z tych przycisków tak zwanych face buttons, czy jak to się nazywa. No ale podsumowając, to jest gra, która rzeczywiście jest podobna do, do swojego prekursora, jeśli chodzi o, o rozgrywkę, no nie? Nie jeśli chodzi o powiedzmy o fabułę, czyli siphon Filter Logan's Shadow. Czyli gra, która jest naprawdę fajnie jednak zoptymalizowana pod pod po te sterowanie. Jednak dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do, do, do sterowania na dużych konsolach i tej wygody posiadania dwóch analogów, no to jest wręcz walka z wiatrakami. Po prostu się tego nie, nie przeskoczy. Więc albo się to zaakceptuje i próbuje się w jakiś sposób grać, albo, albo no, no niestety. No, to nie jest tytuł dla, dla, dla wszystkich. Generalnie Resistance, or Retribution to jest tak naprawdę Syphon Filter 3. Czyli generalnie tylko bardzo podobna ci. rozgrywka, tylko że powiedzmy przeniesiono e, no, fabułę, świat ty, ty, wrogów z, z Resistance znanych z PlayStation 3. Piotrze, to tak e, kończąc, właściwie tutaj muszę e, wszystkim wyjaśnić, że przeprowadzam się i, i to też jest związane z tym, że mam bardzo mało czasu i mój komputer jest praktycznie e, włączony z użytku nagrywam na, na, na, na laptopie nie na swoim laptopie, więc są takie też spartańskie warunki, zobaczymy jak to wyjdzie mam nadzieję, że, że dobrze no powoli będziemy kończyć, jeszcze tylko chciałem tak zapytać cię Piotrze, czy jesteś zadowolny z tego, że Starbreeze zajmie się no jakby takim rezurekcją Syndicate gry, którą no ja pamiętam w, jako jako, jako Coś, co definiowało po prostu jakość gier w latach 90 Że to była po prostu dla mnie jedna z najlepszych gier, o ile nie najlepsza w tym momencie, kiedy została wydana. Podoba Ci się ta idea właśnie w skrzynienia Syndicate'a? czy średnie, bo to na pewno już nie będzie to samo. To, to, to, to, to wiadomo, że to tak jak z Falloutem 3 były przecież kontrowersje, to tu pewnie będzie dokładnie to samo. No Ja akurat Syndicate'a tak dobrze nie... a Znaczy inaczej, ja po prostu zanim ja dostałem swojego własnego PC'a, to, to ta era już jakby minęła. Także ja się na, na Syndicate, A nie miałem Amigi, bo to na widzę przecież Syndicate jeszcze wyszedł, tak? Ja miałem Atari ST, więc mnie część tytułów takich e, Amigo, bo PC-owych trochę ominęła. Ja już się załapałem raczej na takie rzeczy typu tam Powermonger mhm. i tego typu, no tak. tego typu rzeczy. Populus, tak, jedynka i dwójka, także, także powiedzmy, Ja Jestem że... ciekawy o to, Wiem, że... że... To jest kultowa, ale... mhm. ja jestem, jestem ciekawy, co z tego ale... wyjdzie ze względu na to, że już pamiętamy, że oryginalny syndicate, ja mówię cały czas o tym oryginalnym Syndicate, to była gra, która nie tylko pokazywała, wiesz, fenomenalnie taki gameplay właśnie który później gdzieś się rozwinął, prawda? Bo to, to była taka specyficzna gra... E, o! Dawn of War 2, czyli, e, czyli real-time tactics, czyli nie do końca RTS, ale właśnie taka gra taktyczna to jest właśnie takie rozwinięcie Syndicate pierwszego. I Syndicate był grą bardzo popularną i w pewnym momencie była taka moda na robienie gier w 3D i pamiętasz, wyszła Syndicate Wars. No i ta gra niestety w żaden sposób nie... Nie sprostała po prostu legendzie. No Oryginał zjadają na śniadanie, mimo że był no, wydany dużo, dużo wcześniej. Tutaj nie udało się, nie się tego... zachować tego klimatu, ani też to sterowanie nie było zbyt przyjemne, i, to, i panował taki taki chaos. A czy, I co jest śmieszne, Syndicate Wars zostało wydane na PlayStation, yy, yy, na pierwsze PlayStation. Można nawet je zakupić na PlayStation Store i pograć na Sony PlayStation 3 albo na, na PSP. Można sobie ściągnąć. Kosztuje chyba tam jakieś, nie wiem, 5 dolarów, 5 euro, coś takiego, bo to są takie ceny. No. I można sobie odświeżyć trochę pamięć, ale jednak o, raczej, jeśli ktoś chce zapoznać się z serią, a nigdy o Syndicate nie słyszał, to, to ra radzę gdzieś poszukać właśnie jakiś taki, na jakichś stronach z Abandonware no, jakiejś takiej wersji i, i pograć. Dla niektórych to będzie jakaś taka przyjemna wycieczka Zamierzchłe czasy lat 90. Dla innych to będzie taka podróż sentymentalna, ale dla mnie to jest bardzo optymistyczna wiadomość, że Star Breeze e, e, robi, robi syndicate. Ale przecież oni są zajęci w tej chwili, oni są zajęci czym innym zupełnie. No właśnie, to jest ciekawe, jak duże musi być to studio, bo przede wszystkim wydają w końcu Ridika. To małe studio z tego co pamiętam. To, że Ridika wydają, to jedna rzecz, a ostatnie przecież jeszcze tam Borna. mają wydawać coś. No, no właśnie. Teraz zajmuję się Bornem, a tu nagle się okazuje, że już ostrzą zęby na Syndicate. Więc... Nie no, generalnie to też jest dobre studia. No, nie myślałem, że to, jakby to robił Stardock, to byłbym bardziej spokojny. Ale to bym był ciekawy właśnie, co by wyszło, bo, bo oni mają, e, no, spore doświadczenia w robieniu takich gier e, z, z mocnym czynnikiem ekonomicznym, że się tak wrażę. Czyli oprócz tego, że jest ta rozrywka właśnie ten RTS, prawda? To, to i w i w poprzednich ich grach, chyba Galactic Civilization, jeżeli się nie mylę, tak, druga część, to była ich produkcja i też Sins of the Solar Empire, to, to te gry są nastawione na takiego gracza bardziej dorosłego, który lubi się bawić właśnie w takie aspekty bardziej mm, zajmujące w sposób inny niż niż no, gry takie zręcznościowe. No, tak zagmatwanie się wyraża ale to byłoby ciekawe, no kto wie, no nie może jakaś inna gra yy, bo Stardogs Star cały czas rozwija Sins of the Solar Empire coś, coś tam się nowego pojawia ja nie wiem na czym oni pracują to też można byłoby sprawdzić warto byłoby sprawdzić w każdym razie nad Syndicate'em pracuje Starbreeze i tak jak mówimy, no nie jeśli oni po prostu chcą to robić w tej kolejności jak tutaj żeśmy powiedzieli czyli skończyli z zidikiem, bo właściwie ta gra już wychodzi na dniach zajmują się właśnie Jameson, Jasonem Bornem, żeby zrobić właśnie jedną z, z tych gier, to Syndicate prawdopodobnie jeśli powstanie, no to, to będzie za kilka lat dopiero. Więc właśnie, taki... Rzecili nam taki ochłap, tutaj się ekscytujemy, przynajmniej ja, a ty się okazuje, że tak, no... Jeśli mnie kalkulując, to dopiero będzie za, za jakiś czas. No właśnie, czy zależy? Jak... No jeśli, jeśli, jeśli oni zrobią coś takiego, czy, się, czy, czy, się, czy już przy tym siedzą, czy, się, czy to jest na takiej zasadzie, jak to zrobił swojego czasu Blizzard, czyli no dobra, to zrobimy tam. Zrobimy Diablo 2, przy czym jeszcze nie było nawet nic, wiadomo. Poza tym, że panowie wyrazili taką chęć. Mhm. No, wynika na to, że po prostu na razie pojawiła się tylko nazwa kodowa, czy nazwa robocza, właśnie nowej gry z do Syndicate. I tyle. No ale cóż, jak to się mówi. Jak będzie coś więcej wiadomo, to wrócimy do tego, bo na razie być może za dużo czasu poświęcamy na, na, na, na taką plotkę, no nie? Bez, bez jakiegoś poparcia. Ale tak szczerze, pojawiło się coś ciekawego w internecie, jakieś informacje, o których moglibyśmy jeszcze wspomnieć, zanim pożegnamy się ze słuchaczami i zaprosimy do na następny tydzień. Nie, wydaje mi się, że generalnie to tam, to przynajmniej wiesz, ja nie miałem specjalnie też czasu, bo no I ja w cię. W tym tygodniu to głównie praca i potem, potem wieczorem chciałem jednakowo żebyście trochę pograć. Miałem jakąś taką fazę na to, żeby jednak wsiąść. Mhm. Ja się e, z i, I trochę posiedzieć przy, przy jakiejś grze, bo, bo, bo no ile można tylko pracować i spać. Dokładnie. Czyli co? Ja proponuję w takim razie e, zakończyć w tym tygodniu. Ale dziękuję Piotrze, że znalazłeś e, czas, że mieliśmy okazję e, porozmawiać, nagrać 63 odcinek najlepszego podcastu o grach w Polsce. Za tydzień mamy nadzieję, że nagramy w pełnym składzie. Już będę miał e, mój kochany komputerek sprawny i gotowy do, do działania. Dziękuję Ci, Piotrze. W takim razie żegnamy się e, z tym. Dziękuję e, Zapraszamy na naszą stronę www.fantasmagieria.net. Zapraszamy do słuchania, do komentowania. O, zapraszamy do czytania naszych wiadomości, komentowania i słyszymy się za tydzień. Pa, pa.